Wolfsystem to firma znana z biogazowni. Czy rzeczywiście biogazownie są najczęstszym produktem Wolfsystem, czy jednak innego typu konstrukcja? Firma Wolfsystem jest w Polsce od 25 lat i zajmuje się szeroko pojętym budownictwem rolniczym, począwszy od zwykłych zbiorników na gnojowice, przez obiekty inwentarskie a skończywszy nawet na budynkach mieszkalnych. Czyli biogazownie są na szarym końcu? Biogazownie może nie są na szarym końcu, ale w Polsce nie ma ich zbyt dużo. Jedne z pierwszych biogazowni, tam stoją nasze zbiorniki szelbetowe. Wasze konstrukcje są robione z pewnych prefabrykatów, tak? Nie. Nasze zbiorniki są monolityczne, to znaczy wylewane na budowie. Szalowane, zbrojone, wylewane. Jaką to daje przewagę? Po pierwsze jest to solidna konstrukcja. Po drugie, mamy opracowany system, czyli sami projektujemy, sami wykonujemy. I po trzecie, można powiedzieć, że nasze zbiorniki pierwsze istnieją już ponad 50 lat, bo firma obchodziła w zeszłym roku 50-lecie, firma pochodzi z Austrii i od tego, że tak powiem, produktu rozpoczynała swoją karierę na rynku. Temat który może nie każdemu rolnikowi będzie bliski, ale tym większym zapewne tak, silos betonowy. Jednak konstrukcja o wiele solidniejsza, większa niż silos zwykły blaszany. Jest to również jeden odlew betonowy? Wszystkie i zbiorniki, i silosy szalujemy na budowie i wylewamy na mokro. Jakie największe silosy odlaliście? W Polsce największy silos, który mamy wykonany jest o średnicy 10 metrów i wysokości 21 metrów. Aczkolwiek zdarzają się i wielkogabarytowe silosy na biomasę o średnicy na przykład 20 paru metrów i wysokości do 50 metrów. A najmniejszy silos, jakby, gdzie jest ta granica opłacalności między silosem blaszanym? Wszystko zależy, a lanym. jaki materiał będziemy przechowywać w silosie. No w przypadku ziarna. W przypadku ziarna jest taka korzyść, że w przypadku zim na przykład zbiorniki nasze nie przemarzają. co w przypadku silosów stalowych. Zdarza się częściej. To samo, jeżeli przechowujemy w silosach trociny i inne materiały pochodzące z drewna. Potrafiące fermentować? Fermentować niekoniecznie, ale chodzi o skraplanie się bardziej i wtedy w silosie materiał może się zaczopować. Tak? Zbrylić w jedną dużą i wtedy nie można go z tego opróżnić. silosu opróżyć. Inna sprawa to budynki typowo inwentarskie, obory, tak. chlewnie. Obory, chlewnie i ujeżdżalnie dla koni. Bardzo popularne w ostatnim czasie też są lekkie hale magazynowe, których można magazynować zboże i przechowywać maszyny na zimę. Czyli taka większy garaż? No taki znacznie większy garaż ogólnego czy tam różnorodnego przeznaczenia. Ale on wtedy rozumiem, że jest zadaszeniem jakimś... Tak, to jest normalna hala. Wiadomo, że pod częścią muszą być wysokie betonowe ściany, jeżeli chcemy przechowywać zboże. Natomiast wiadomo, że jest to obiekt zamknięty, maszyny na zimę można wprowadzić, wszystko jest chronione w jednym miejscu. Bardzo popularne są dotacje w tej chwili na rozbudowę gospodarstw rolnych. Aczkolwiek, ponieważ drgnęła cena mleka, budujemy aktualnie najwięcej obór blaków. E, I e, wisienka na torcie, czyli to, co każdemu producentowi mleka jest najdroższe, dobra kiszonka z kukurydzy, Już wspomnieliśmy tak. e, silosy przejazdowe. No, bez tak. silosu właściwie nie ma produkcji mleka. Dokładnie. Więc my zachęcamy rolników do budowy silosów żelbetowych, w przeciwieństwie do bardzo popularnych u nas pryzm budowanych bezpośrednio na polu. Silosy jednak chronią wody gruntowe przed przesiąkaniem soków kiszonkowych, Materiał się nie psuje, jest bardziej trwały. Wiadomo, że o silosy trzeba dbać, trzeba je konserwować, ale jest to inwestycja na lata, więc wiadomo, że stosunkowo droższa niż pryzma na polu.